W Związku Radzieckim wydawana była gazeta, którą czytało miliony ludzi. A gazeta ta nazywała się Prawda. Mimo, że nazywała się Prawda, nie potrzebujemy nikogo przekonywać, ile było prawdy w tej gazecie. Miliony ludzi czytały prawdę codziennie, w przekonaniu, że poznają prawdę. Że informacja, którą zawiera gazeta, jest prawdą. Ludzie rodzili się szli przez życie i umierali, wierząc, że czytając prawdę, poznają prawdę. W Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 24, Chrystus mówi, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem Chrystus i wielu zwiodą. Gdy odwiedzimy różne religie, to każda religia mówi coś na temat Chrystusa. Jedni mówią, że Chrystus to najwyższy anioł, Inni mówią, że Chrystus to największy prorok. Jeszcze inni, że Chrystus to ten mistyczny w opłatku. Religie przedstawiają nam Chrystusa pod różną postacią. W tej ilości różnych rodzajów Chrystusa bardzo łatwo ulec dezorientacji i zgubić się. Bardzo łatwo uwierzyć w innego Chrystusa. Gdzie się udać i kto nam powie, który Chrystus jest tym prawdziwym Chrystusem? Któż inny może nam to lepiej wyjaśnić, który Chrystus to Chrystus niż sam Chrystus? Udajmy się z tym ważnym pytaniem do Chrystusa. Był człowiek, Jan Chrzciciel, który przebywając w więzieniu jakby zwątpił. W swoim zwątpieniu zadał sobie podobne, ważne pytanie. Który Chrystus to ten prawdziwy Chrystus? Jak czytamy w Ewangelii Mateusza rozdział 11, tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jan Chrzciciel zadał ważne pytanie, bardzo ważne pytanie. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? I co odpowiedział mu Chrystus? idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się ewangelium. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Chrystus czynił te rzeczy 2000 lat temu, ale i czyni to dzisiaj. Czy widzisz wyraźnie, który Chrystus to ten prawdziwy Chrystus? Czy na swojej drodze spotkałeś, spotkałaś tego Chrystusa? Czy znasz takiego Chrystusa? Chrystusa, który codziennie gdzieś na ziemi otwiera ludziom oczy duchowe, tym, którzy dotychczas patrzyli, a nie widzieli. Bo niewidomi wzrok odzyskują. Uzdrawia skalectwa chromych, aby mogli chodzić i głosić Ewangelium. Bo chromi chodzą, oczyszcza z nieuleczalnego trądu, którym jest grzech. Potrędowaci doznają oczyszczenia. Wskrzesza do życia wiecznego ludzi, których ciało jest żywe, ale duchowo są umarli, bo umarli zmartwychwstają. Czy znasz takiego Chrystusa? To właśnie On. To ten najbardziej autentyczny Chrystus. To ten najbardziej prawdziwy Chrystus. Nie znajdziesz Go na obrazku. Nie znajdziesz Go na krzyżu. Nie znajdziesz Go w opłatku, bo tamto nie ten Chrystus. Czy Twój Chrystus, Chrystus, którego Ty znasz, czyni to dzisiaj? Czy Twój Chrystus, Chrystus, którego Ty znasz, uzdrawia chorych dzisiaj? Oczyszcza strądu dzisiaj? Wskrzesza dzisiaj do życia wiecznego ludzi umarłych? Czy Twój Chrystus czyni to dzisiaj? Wiara jest bardzo potrzebna, ale wiara w to, co jest prawdziwe. Wiara w prawdziwego Chrystusa. Ludzie w Związku Radzieckim czytali prawdę i wierzyli prawdzie. Gdyby ktoś przybył, stanął na środku Placu Czerwonego i powiedział ludziom, nie czytajcie prawdy, bo nie ma tam prawdy. Czy uwierzyliby? Raczej zgładziliby tego, kto ich ostrzega. Czy dzisiaj, gdy mówi się ludziom, idź za tym tylko i tylko za tym, co podaje Pismo Święte, nie słuchaj tradycji, nie słuchaj religii, nie słuchaj innej prawdy, bo innej prawdy nie ma. To tylko pomysły ludzkie. Jak reagują ludzie? Przyjmują czy odrzucają? Wolą wierzyć we własną prawdę, czy w prawdę Bożą? Chcą poznać Chrystusa prawdziwego, czy wystarczy im Chrystus pod jakąś postacią? Nie chcę nikogo oskarżać, niech każdy sam siebie oceni. Zastanawiając się nad tym, zapraszam tymczasem do wysłuchania audycji "Wieraj Wolność. Zapraszam ja, jak też w imieniu Ani, Józefa Lupa, a za chwilę, zanim rozważać będziemy Ewangelię przygotowaną przez Głos Ewangelii w Warszawie, utwór muzyczny, który wprowadzi nas w atmosferę słuchania.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 Często chowamy nasze światło pod koszem strachu, wątpliwości, niewiary. Wmawiamy sobie, przecież ta odrobina światła mojego świadectwa czy zacytowanego fragmentu Biblii i tak nie sprawi zmiany w życiu innego człowieka. Jeśli w ciepły letni wieczór przebywasz nad jeziorem w letniskowym domku i zapalisz na wędzie światło, to bardzo szybko zlecą się różnego rodzaju ćmy, muchy, muszki, komary. Nie powinieneś otwierać drzwi ani okien, gdy w domu pali się światło, bo wszystkie te latające stwory będą chciały wprowadzić się do twojego domku. Nie musisz ich zapraszać, łapać, naganiać, wpychać do środka. Wystarczy, że zrobisz jedną rzecz. Włączysz światło. I nagle się zjawią. I to setkami. Owady przebywające w ciemności nie tęsknią do tego, aby mogły znaleźć się w jeszcze większej ciemności. Pociąga je światło. One są głodne światła. One pragną i tęsknią za tym, by znaleźć się w świetle. Dziś ludzie żyją otoczeni ciemnością. I nie jest dla nich atrakcyjnym to, by pogrążyć się w jeszcze większej ciemności. Ich pociąga światło. Podnieś je wysoko. Nie musisz mieć wspaniałego, bardzo dobrze powiedzianego świadectwa. Nie musisz uczyć się ewangelizacyjnych formułek. Ale musisz zrobić jedną rzecz. Włącz światło. Rzecz działa się prawie 70 lat temu. Niania, opiekująca się małym chłopcem, powiedziała, że już pora, by malec położył się do łóżka. Malec nie usłyszał niani i z wielką uwagą patrzył przez okno swojego pokoju. Niania po cichu podeszła do chłopca, położyła rękę na jego ramieniu i zapytała – Robercie, na co tak patrzysz? Mały chłopiec, nie odrywając wzroku od okna, głosem pełnym ekscytacji, wskazując palcem na mężczyznę, który zapalał gazowe lampy uliczne, powiedział – Popatrz, nianiu, ten pan robi dziury w ciemności! Ty i ja nie zmienimy świata, ale z pewnością każdy z nas może zrobić dużą dziurę w otaczającej nas ciemności. Włącz światło. Mów o tym, kim jest Jezus dla ciebie i daj Boże Słowo Jezusa drugiemu człowiekowi. W dniach, które nadchodzą, na końcu ludzkiej historii, gdy świat będzie się pogrążał w coraz większym bałaganie, chaosie, wyuznaniu, bezwzględności, terroryzmie i gdy ludzie coraz bardziej będą butni, bezwzględni, odrzucający Boga, to zwykli ludzie, Tacy jak ty, a dzięki temu, że mamy światło Jezusa w sobie, nie przegramy. W ostatnich chwilach ludzkiej historii, gdy świat będzie pogrążony w niewyobrażalnej ciemności, będą tacy, co go zwyciężą. Cytuję ostatnią księgę Biblii. I zwyciężyli go, czyli szatana, księcia ciemności, poprzez krew baranka i słowo swojego świadectwa. Świat będzie widział przyjaciół. Współpracowników, członków własnej rodziny Którzy byli zbuntowani wobec Boga I nagle zostali zmienieni przez moc światła W środku światowej depresji i zamieszania W pośrodku światowych wojen i nienawiści W pośrodku złości i okrucieństwa Ci zmienieni ludzie będą mieli radość Skonfrontowani z nieuprzejmością będą cierpliwi Skonfrontowani z podłością pozostaną uprzejmi Skonfrontowani z nienawiścią zachowają miłość Skonfrontowani z egoizmem i obojętnością okażą troskę i zainteresowanie. Jeśli życie Jezusa jest w Tobie obecne, to jesteś w stanie tak żyć. Ty możesz być takim światłem.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 Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Bożego prawa zapisanych w tej księdze, bojąc się chwalebnego i straszliwego tego imienia, Pana Boga swego, Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie Ciebie i Twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi, ciężkimi i długotrwałymi chorobami, sprawi, że przylgną do Ciebie wszystkie zarazy Egiptu, drżałeś przed nimi, a one spadną na Ciebie. Także wszystkie choroby i plagi nie zapisane w księdze tego prawa Bożego ześle Pan na Ciebie, aż Cię wytępi, zniszczy. Pytanie. W jaki sposób możesz uniknąć wszystkich chorób, które są na ziemi, z powodu tego, że ludzie nigdy nie wypełnili prawa Bożego, takiego jak dziesięć przykazań? Szukając odpowiedzi, czytamy list apostoła Pawła do Galacjan,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 które są na ziemi, z powodu tego, że ludzie nigdy nie wypełnili prawa Bożego, takiego jak 10 przykazań. Szukając odpowiedzi, czytamy list apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 3, wiersze 10-13. do 13. Każdy, kto znajdzie odpowiedź, taką, jaką podaje Pismo Święte, może telefonować na numer 456-3887-456 3887, kierunkowy 708 lub 503-0068 albo 931, 1401, obydwa telefony, numer kierunkowy 773. Zapraszam do telefonu: 456, 3887, kierunkowy 708 lub 503-0068, Albo 931 trzy obydwa telefony, numer kierunkowy 773. Ludzie przemycają różne rzeczy, ale są ludzie, również i dzisiaj, którzy przemycają Biblię. Temat ważny do zastanowienia i do refleksji. Są ludzie, nadal są ludzie, którzy tak pragną mieć choćby parę kartek Pisma Świętego. Nie mogą kupić, nie mogą dostać. My żyjemy w kraju, gdzie można iść do każdej księgarni, i kupić. Ci, co przemycają Biblię, narażają swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swojej rodziny, aby inni mogli czytać Słowo Boże. Niektórzy z nas nie mogą znaleźć czasu, aby sobie kupić i aby czytać. Moment do zastanowienia. W jakim świecie żyjemy? To, że jest nam tak dobrze i dostatnio czy na pewno jest to dobre dla nas? A może coś nam brakuje? Przemytnicy, reportaż Henryka Dedo i Jana Obrębowskiego. Przejeżdżaliśmy kiedyś z Berlina Wschodniego do Zachodniego i długo musieliśmy czekać przy punkcie kontrolnym. NRD-owskie uh, uh, celniczki bardzo dokładnie przeszukiwały samochody z zachodnio niemiecką rejestracją. Kazały wymować cały bagaż i wypytywały o wszystko przez wiele godzin. Przed nami jechało starsze małżeństwo. Musieli wyjąć z auta wszystko, dosłownie sześciuteńko. Kazano im otworzyć nawet przenośną toaletę. Celniczka wzięła tubkę pasty do zębów i wycisnęła ją, żeby sprawdzić, czy to aby na pewno pasta. Is it really too yes, it was. Tak, to była pasta. Ta podeszła do nas, kazała wyłączyć silnik i wysiąść z samochodu. Moja żona otworzyła drzwi. W środku było ciemno. W środku bawiły się nasze dzieci, które były wtedy małe i robiły sporo hałasu. Hurra, hurra, ale jasno. Dzieci się śmiały, a celniczka, widać było, że z trudem powstrzymuje się od śmiechu. To było naprawdę zabawne. W końcu powiedziała tylko, proszę zamknąć drzwi. Okej, okay, możecie jechać. So we were saved. Tak uratowały nas nasze dzieci. Tak naprawdę najniebezpieczniejszym momentem było otwarcie skrytek. W ciągu dnia staraliśmy się znaleźć na to dobre miejsce. To się zawsze odbywało gdzieś w lesie, czy w innych odosobnionych miejscach. Franz musiał wyjąć wszystkie Biblie i przepakować je do plastikowych toreb. Mieliśmy ze sobą dużo zabawek na wypadek, gdyby pojawiła się policja, albo ktoś się nami zainteresował. Odowaliśmy, że odpoczywamy bawiąc się z dziećmi. Potem pojechaliśmy pod ustalony adres. Jechaliśmy pół godziny i robiliśmy przerzut. Gdyby wtedy zatrzymała nas policja i przeszukała samochód, znalazłaby przewożone książki. Oni to taką konspirację robili, ale myśmy już wiedzieli wcześniej, bo no, tam 30 lat temu, czy ile to było już, to zachodnich samochodów nie było w ogóle w Polsce. I taki samochód, jak się trafił, on parkował zawsze tam, gdzie, gdzie teraz ja mieszkam, tak koło lasku. To była polna droga i widzieliśmy, w dzień już stoi taki samochód, nie? Oczywiście wielokrotnie czuliśmy lęk i dużo się modliliśmy. Dawaliśmy sobie sprawę z zagrożenia. Czasami ciężko było znaleźć właściwy adres. Było to szczególnie niebezpieczne zarówno dla nas, jak i dla ludzi, którzy byli po drugiej stronie. W Słowenii próbowaliśmy znaleźć dom pastora, u którego mieliśmy zostawić książki, ale okazało się, że zaszła jakaś pomyłka, bo pod wskazanym adresem nikogo nie było. Wróciliśmy na nasz kemping i spróbowaliśmy ponownie następnego dnia, ale pastora wciąż nie było. Poczekaliśmy jeszcze jeden dzień, ale sytuacja się powtórzyła. Mieliśmy spore problemy. Musieliśmy więc zadzwonić do Holandii, używając specjalnego szyfru. Dostaliśmy nowy adres kontaktowy, chociaż nie było to takie proste, musieliśmy zastosować specjalny kod alfabetyczny. Weź trzecią literę, weź piątą, weź pierwszą, tak czy owak, ta rozmowa trwała strasznie długo. Trzeciej nocy pojechaliśmy pod nowy adres i powiedzieliśmy pastorowi, że jesteśmy z Holandii. Przywieźliśmy dla niego Bibię i mamy 5 godzin 10 minut na ich przekazanie. Pastor odparł, żebyśmy się niczym nie przejmowali i spokojnie zaparkowali. On przygotuje kolację. Wtedy tam się nie przejmował, ktoś z zachodu przyjechał, było coś innego i. Byliśmy trochę zakłopotani. Spytaliśmy, czy nie stanowi to dla niego zagrożenia. Powiedział, że się niczego nie boi. Zapalił światło przed domem tak, że nasz samochód był widoczny z daleka. Poprosiliśmy, żeby je wyłączył, bo przerzut musi się odbywać w ciemności. Jednak on upierał się, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Musieliśmy wtedy postawić sprawę jasno. Może ty się nie boisz, ale my jesteśmy odpowiedzialni za samochód, bo musi służyć do kolejnych misji. Zgasiliśmy więc światło, przekazaliśmy książki i 10 minut później już nas nie było. In ten minutes we left. To było też ryzykowne, bo no, na przykład ktoś by ich obserwował i tutaj wpadają, a za nimi milicja wjeżdża i, no, i, i to wiadomo sprawa, do kogo przyjechali tam, tak patrząc z perspektywy teraz. Więcej myśmy ryzykowali. Pewnego razu przerzucaliśmy w nocy książki prosto do mieszkania, ale zostało to założone przez tajną policję. Ludzie, którym przekazaliśmy transport, mieli potem dużo problemów. Przesłuchiwano ich i uwięziono. Dlatego przyjęliśmy zasadę, że nie odwiedzamy tych osób w ich domach. Umawialiśmy się na przerzut Biblii, który trwał kilka minut gdzieś w lesie albo w innym odludnym miejscu. Ten pastor nie potrafił tego zrozumieć. Tymczasem nasze zasady były proste – chronić książki, oczywiście chronić dzieci, chronić skrytki oraz nasz samochód. taka sprawa jedna, o której nie mówimy że to literatura i Biblia nie były tylko w języku polskim i z kolei te, te Biblia i ta literatura była przewożona znowu tam e, do Rygi na przykład no, wtedy był Związek Radziecki wujek wielokroć tam całą walizkę załadował raz przewiózł, raz go tam wysadzili z pociągu, pogrozili, no nie wiem co tam miał, jakie konsekwencje jeden syn właśnie jechał za granicę i wziął ode mnie cztery testamenty bo tam nie Ewangelii nie było na granicy, przy rewizji, aktorów ruski pyta Biblii jakie Biblię? I on mówi, Mam, no cztery Ewangelie. Pokazał, skąd i im, to? No, od ojca. A to co? na dzieje, Mama, ona majtki takie nałożyła i tam napchała, no co tam, guma tam pękła. I na granicy mówi, Stoją. I to poleciało wszystko. Babuszka, no jak sobie nie wstydno. Jestem w pracy, e, służby mam, e, przychodzi do mnie zawiodowca, panie Szmigiel, niech pan przekaże dyżur dla mnie, ja przyjmę dyżur, a pan z tymi panami pojedzie. Milicja ta obstawiła naukowo, rewizję robią tu, nie, ja tu przyjechałem, przywieźli mnie, no pytają się jak, co, gdzie. Nazbierali tych Biblii, tego wszystkiego, pisemku, coś tam podejrzane, jakiś tego, spisali protokół jakoby, że oni to y, y, z powrotem prześlą. No i pojechali. W Polsce byłem po raz pierwszy w 1985 lub 86 roku. Nie zapamiętałam nazwy tego miasta. Brzmiało jakoś... Nazwa miasta, tak? Tak, gdzieś nad morzem. To była bardzo długa podróż. Zapamiętałam byle jakie drogi, szare, smutne domy. Ludzie w ogóle się nie uśmiechali. Byli smutni. Widać to było na ich twarzach ale zauważyliśmy też pełno rzymsko katolickich kościołów. Pamiętam jeden kościół. Ludzi było tyle, że nie mieścili się w środku i stali na zewnątrz. Głos księdza było słychać z głośnika. Nigdy nie zapomnę tego, co się tam wtedy działo. Wieczorem przyjechaliśmy z Bibliami. Ludzie, którym je przekazywaliśmy, byli zaskoczeni, że podróżujemy z trójką dzieci. Zaprosili nas do środka. Ja też pamiętam, jak była małym dzieckiem, taką akcję, kiedy spałyśmy z siostrą razem na, na Wersalce i w pewnym momencie jakiś taki hałas, coś się działo, myśmy się obudziły i mama tylko taka była zdenerwowana jakaś i mówi, odwróćcie się do ściany i śpijcie. No to wiesz, wiadomo jak tu spać, jak tu takie ciekawe rzeczy się dzieją. Wpadali po prostu ludzie i z walizek na środek pokoju, wysypywali po prostu Biblię, wysypywali, wysypywali kilka razy, biegali. I myśmy tylko tak się tam oglądały, patrzyłyśmy, co tam jest, tak z pół pokoju było zasypane tymi bibiami i koniec. nagle drzwi się zamknęły i cisza. Oni wiedzieli, że przyjedziemy. Dostaliśmy od nich mnóstwo prezentów. O, mam je tutaj. Dali ich pełno, nam i dzieciom. Widziałam, jak chodzili po domu i szukali, co mogą nam dać. To było naprawdę niesamowite. Żałowaliśmy, że nie możemy zatrzymać się, żeby porozmawiać z tymi ludźmi. Samo przekazanie książek trwało góra 10 minut i od razu trzeba było wracać do domu. My chcieli się ogłosić, to nie można, nie, z powrotem. I później już mama powiedziała, że mamy spać, więc myśmy pozamykały te oczy, i rano już nic nie było, wszystko było pochowane. To Wszyscy to przyjeżdżali bieżące i, i, i my dawali znać, żeby zabierali. No. I brali do każdego miasta, kto ty się dowiedział, przyjeżdżali i zabierali. Jak pytałyśmy rodziców, to powiedzieli, że żeby nic o tym nikomu nie mówić, że, że to jest bardzo ważne i tylko tyle, nie? The customs they always said, Do you have weapons? Celnicy zawsze pytali, czy przewozimy broń, pornografię lub Biblię. W ich rozumieniu broń i Biblia były czymś równie niebezpiecznym. Odpowiadaliśmy, że nie przewozimy Biblii. Próbowali ludzie. Myśmy też, pamiętam, ja, Paweł, e, Rysiek tutaj jechaliśmy, też mieliśmy nie tam dużej ilości, ale po, po kilka Biblii. Sam jest dziwem, tutaj obładuję, naukowo ukręcę się tym, takim badarzem, nogi tutaj i elastycznym badarzem. I jedziemy. A ja jak jeździłem na Białoruś, buty miałem i chleba tu. A oni tu masali na granicy patrzy, tu masali nie ma, a mnie w butach. No, raz się udawało, raz nie. A ja tylko tydzień siedziałam, Anno. też w UB. Przez granicę do, do, do Związku Radzieckiego dawnego się też jeździło i i ten i przewoziliśmy. To wtedy się chowało te Biblie i takie y, Nowe Testamenty, się chowało gdzieś tam pod kaloryfery szczególnie. One były tak, za taką zabudową, głównie w toalecie, ale później, jak się dojeżdżało na granicę, to oni zamykali toalety i było to, to rozszerzanie torów, tak? bo Rosjanie mieli szersze tory. I to trwało ileś tam czasu i wtedy te toalety były zamknięte i to był czas na wyjęcie tych Biblii, jakoś tuż po przekroczeniu tej granicy i tam na tej bocznicy, gdzie oni przestawiali. I pamiętam, jak dzisiaj, jak po prostu czasami rodzice nie zdążyli wyciągnąć tych wszystkich Biblii z tych toalet, gdzie pochowali, i pamiętam jak dziś, jak, jak babcia prosiła, z babcią byliśmy wtedy, babcia prosiła tą celniczkę, żeby otworzyła, bo dziecko chce do, toalet, do toalety i szła ze mną. nie? I ja byłam taka wtedy przestraszona, a ta, ona tam zaczęła coś krzyczeć, że nie, że trzeba było wcześniej się załatwić, coś tam, ale babcia mówi, no ale to dziecko, to proszę tam wpuścić. No i ona otworzyła tę toaletę i wtedy babcia wyjmowała szybko te Biblię i tak pamiętam mi za sweter tutaj nawkładała, że on je cały przód miałam załadowany tymi Bibliami. Tak szłam później. Oczywiście nawet się nie załatwiłam, tylko no, z powrotem z tymi Bibliami do tego przedziału. No. Jadę z tej Biblii to pociągiem. Idzie kontrola. Co robi? To my schowaliśmy Biblię pod, pod te, no bo to materace nie... jakieś były, bo to były podwójne te. Jednym z najbardziej niezawodnych sposobów na to, by rodzicom udało się okaleczyć poczucie godności własnej dziecka, jest ciągłe porównywanie go z innymi. Wita Państwa dr James Dobson z Focus on the Family. Ocenianie własnej wartości czy zdolności poprzez porównania z innymi leży w ludzkiej naturze. Nie zastanawiamy się, jak mi się powodzi, ale jak mi się powodzi w porównaniu z Pawłem, Stefanem czy Zuzią. A porównania tego rodzaju nigdy nie są tak wszechobecne jak w dzieciństwie. Każdy chłopiec czy dziewczynka ocenia siebie poprzez porównania z rówieśnikami. W odniesieniu do nich mierzy swoje zdolności, umiejętności i na tej podstawie szacuje swoją wartość. Problem ten pogłębia się, gdy do zabawy włączają się rodzice. Mama i tato chcą wiedzieć, jak ich dziecko wypada na tle kolegów w szkolnych sprawdzianach, kto jest najlepszym strzelcem w szkolnej drużynie czy też kto gra pierwsze skrzypce w szkolnej orkiestrze. Zabawa może być pyszna, póki ich dziecko jest górą. Na dłuższą metę okazuje się jednak niszcząca, bo tak naprawdę, jestem o tym przekonany, z czasem staje się ona źródłem poczucia niższości. Dlatego, że uczy dziecko, by we wszystkim, także w tym, w czym jest najsłabsze, mierzyło się z rówieśnikami, którzy są w tym najmocniejsi. Co nieuchronnie prowadzi je do wniosku, że jest do niczego. O ileż lepiej jest skupić się na przyrodzonych, wyjątkowych predyspozycjach i zdolnościach dziecka, zachęcać je do ich rozwijania i oklaskiwać sukcesy, będące jego własną zasługą. Jeśli chodzi o budowanie poczucia własnej wartości, dzieci poddawane grze w ciągłe porównywanie do innych zwykle przekrywają. Zwycięzcami zaś okazują się te, którym rodzice nie szczędzili pochwał za osiągnięcia na ich własną miarę, za ich własne postępy. Za uwagę dziękuję dr. James Dobson z Fogos Family. Program zrealizowano w studiu DR w Wiśle.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 to nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. A że w prawie przez wypełnianie prawa Bożego nikt nie osiągnie usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo Boże nie opiera się na wierze, lecz mówi, kto wypełnia przepisy prawa, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Bożego Chrystus nas wykupił, gdy stał się za nas przekleństwem. Bo napisane jest, przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Pierwsze co widzimy tutaj to fakt, skąd na ziemi są choroby i dlaczego są choroby na ziemi. Przeczytaj cały 28 rozdział z Księgi Powtórzonego Prawa i zobacz jak długa jest lista chorób, które wymienia Pan Bóg. Te choroby są i dzisiaj. Pod koniec rozdziału w wierszu 61 tak mówi Pan Bóg. Także wszystkie choroby i plagi niezapisane w tej księdze prawa Bożego ześle Pan na Ciebie, aż Cię wytępi, zniszczy. Jest to przerażające, czy nie? Oprócz tej długiej listy wymienionych chorób, aby nikt nie miał złudzeń, że jego choroby nie ma na tamtej liście, Pan Bóg mówi, także wszystkie choroby i plagi, również te, nie zapisane w księdze tego prawa Bożego, ześlę Pan na Ciebie, aż Cię wytępi. Ktoś może powie, to dotyczy Żydów. Czy dziesięć przykazań prawa Bożego dotyczy tylko Żydów? Większość Polaków wie, że nie. Jezus mówi, zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie Bożym, aż się wszystko wypełni. Niebo i ziemia nie przeminęły jeszcze i prawa przykazań Bożych też nie przeminęły. Przykazania Boże nadal mają swoją okrutną, potępiającą moc. Nadal posyłają ludzi na sąd, gdzie jeszcze raz pokażą swoje bezlitosne, ostateczne potępienie. Jeśli już wiemy, dlaczego są choroby na ziemi, to innym ważnym pytaniem jest, czy Pan Bóg ma upodobanie? Czy Pan Bóg zsyła choroby na ludzi? Gdy Jezus szedł po ziemi, często powtarzał, czyny, których dokonuję, w imię mojego Ojca dokonuję. Albo, nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Jezus chodził po ziemi i codziennie uzdrawiał ludzi. Nikogo nie odrzucił gdy ktoś go wzywał. Teraz zobaczmy, jeśli wolą Boga było i jest, aby ludzie chorowali, a Jezus idąc uzdrawiał ludzi dookoła i mówił, że wykonuje On wolę Ojca, to coś tutaj nie rozumiemy. Bóg syła choroby na ludzi, a Jezus uzdrawia tych ludzi i mówi często, że wykonuje On wolę swojego Ojca. Czy to się zgadza? Czy wolą Boga jest, aby ludzie chorowali? Czy Jezus uzdrawiając ludzi, robił to przeciwko Ojcu? Jezus, gdy zobaczył złamaną kobietę, powiedział A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów? Co tu widzimy? Kto trzymał kobietę w chorobie? Bóg czy szatan? Tak, szatan, ale ale czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, że Bóg mówi wszystkie choroby i plagi, nawet te, niezapisane w Księdze tego Prawa Bożego, ześle Pan Bóg na Ciebie, aż Cię wytępi. Czy to się zgadza? Czy wolą Boga jest, aby ludzie chorowali? Spróbujmy to ustawić we właściwej kolejności. Tak jak wielokrotnie wcześniej, tak i teraz, aby to zrozumieć, należy wrócić do początku, bo tam, na początku zaczął się cały bałagan ludzki i tam na początku zaczęły się wszystkie ludzkie problemy, również nasze choroby. Pan Bóg dał Adamowi i Ewie jedno przykazanie. Nie wolno wam jeść z tego drzewa, jednego drzewa, a nawet go dotykać, abyście nie umarli. Wolą Boga było, aby Adam i Ewa żyli szczęśliwie i wiecznie. Jednak Adam i Ewa nie posłuchali Słowa Bożego. Sprzedali oni siebie, sprzedali ziemię szatanowi. Adam i Ewa posłuchali słowa szatana i kosztowało ich to bardzo drogo. Za pośrednictwem szatana weszło wszelkie zło na ziemię i za pośrednictwem szatana weszły choroby na ludzi, na potomstwo Adama i Ewy. Później Pan Bóg dał ludziom inne przykazania i powiedział – przeklęty każdy – to nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. Co to znaczy? Co to znaczy wypełni wytrwale? Aby Pan Bóg mógł powiedzieć o tobie, że wypełniłeś, wypełniłaś wszystkie przykazania, musisz je wypełniać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez całe swoje długie życie. Dlaczego ludzie chorują na Ziemi? bo ludzie nie wykonują dokładnie to, co mówi Prawo Boże. Również 10 przykazań. Jest to zła wiadomość. Jest to bardzo zła wiadomość. Niektórzy ludzie żyją z taką świadomością i niektórzy ludzie chorują, będąc przekonani, że ich choroba jest to wola Boża. Chorują i umierają młodzi, będąc przekonani, że jest to wola Boża. Czy wolą Boga jest, aby ludzie chorowali? Gdyby wolą Boga było, aby ludzie chorowali, to Pan Bóg nigdy nie dałby ludziom wiadomości. To, co czytaliśmy na początku. Z tego przekleństwa prawa Bożego Chrystus nas wykupił, gdy stał się za nas przekleństwem. Gdyby wolą Boga było, aby ludzie chorowali, to Jezus Chrystus wypełniając dokładnie wolę Bożą nie uzdrawiałby ludzi. To dlaczego ludzie chorują na ziemi i dzisiaj? Część ludzi aż do dzisiaj nie usłyszeli, że z tego przekleństwa prawa Bożego Chrystus nas wykupił, gdy stał się za nas przekleństwem. Inni, którzy usłyszeli, nie uwierzyli w to. Nie przyjęli tego wiarą. Czytamy, że wolą Bożą jest, aby każdy człowiek był zbawiony, wybawiony od potępienia grzesznika. Ale to zbawienie nie jest automatycznie. Widzimy tu, że wolą Bożą jest, aby każdy człowiek był zdrowy. Ale to zdrowie nie przychodzi automatycznie. Tak jak czytamy, On, Jezus, wziął na siebie nasze słabości i zabrał na krzyż nasze choroby. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony. Lecz On, Jezus, zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Czytajmy dalej. On, Jezus, sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. Jezus wziął na siebie Twoje i moje choroby i zostaliśmy uzdrowieni. Ale to zdrowie nie przychodzi automatycznie. Bo napisane jest, jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz Zbawienie, czyli wybawienie. Osiągniesz, otrzymasz wybawienie. Również wybawienie od choroby. Dlaczego? Bo Jezus wziął na siebie przekleństwo prawa Bożego. Bo Jezus wziął na siebie grzechy, ale i choroby. Jezus już to uczynił. Dawno, w przeszłości. My nie możemy tego poprawić. Nie możemy nic do tego dodać. Ale tylko uwierzyć, przyjąć i ustami wyznawać to. Tutaj podam autentyczne świadectwo. Northern Hayes, gdy miał około 8 lat, zmarła jego matka w wieku 37 lat. Rak był powodem jej śmierci. Matka należała do kościoła chrześcijańskiego i była bardzo aktywną chrześcijanką. Gdzie mogła, kiedy mogła, mówiła ludziom o zbawieniu z łaski w Jezusie Chrystusie. Gdy zmarła, było to bardzo trudne dla jej syna. Przez następne cztery lata, gdy ktokolwiek w domu wspominał o matce, syn wybiegał na zewnątrz domu w kierunku stodoły, bo mieszkali na farmie, płakał i wołał do Boga. Dlaczego zabrałeś mi matkę? Czynił tak cztery lata. Po czterech latach, pytając ponownie, dlaczego zabrałeś mi matkę, usłyszał odpowiedź. To nie ja zabrałem ci matkę, to w kościele, do którego należała twoja matka. Słyszała ona takie ograniczone nauczanie, że nie umiała ona obronić się przed chorobą i śmiercią. Tak, kobieta ta wiedziała i wierzyła, że Jezus wziął na siebie wszystkie jej grzechy. Ale nie wiedziała ona, że ten sam Jezus wziął na siebie, na krzyż, wszystkie jej choroby ponieważ nie wiedziała, nie umiała obronić się i umarła w młodym wieku. Czytaj codziennie Pismo Święte, poznaj dokładnie naukę Bożą, bo jest nauka religii i nauka Ewangelii, zbawienia darmo z łaski w Jezusie Chrystusie. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka Cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o Twoje życie, teraz i wieczności. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie do kolejnych pytań i odpowiedzi. Przypominam, że nadal słuchamy audycji Wiara i Wolność, a teraz witam szczególnie te osoby, które łączyły odbiorniki. Witam słuchaczy poszukujących prawdy, słuchaczy, którzy słuchają i pragną poznać prawdę. Zapraszam na radiowe spotkania biblijne, które kończą naszą audycję Wiara i Wolność. Jestem Ania józef -Lupa. Dobry wieczór Dobry Państwu. Dobry wieczór Państwu. I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 i o Kościele jaki powinien być dzisiaj dzisiaj właśnie popatrzymy na różne elementy Kościoła Chrystusa będzie to dalszy ciąg tematu z poprzedniej audycji i popatrzymy na taki element który, który jest bardzo wyraźnie zaznaczony w Piśmie Świętym a jest tam zaznaczone, jest tam podane że Kościół Chrystusa będzie zabrany w jednym momencie w sekundzie Ci, którzy należą do Chrystusa Będą zabrani Jest to interesujący temat My dzisiaj nie będziemy obszernie mówić Na ten, na, na ten temat Ale chcemy tylko zaznaczyć Żeby słuchający zainteresowali się Tym właśnie tematem Przeczytajmy fragment z pierwszego listu Apostoła Pawła do Koryntian Rozdział 15, wiersze 51 i 52 Oto ogłaszam wam tajemnicę Nie wszyscy pomrzemy Lecz wszyscy będziemy Odmienieni w jednym momencie, w dnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi bowiem trąba. Umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. WPNA Oak Park, Chicago. Tak. I teraz zastanówmy się, że biorąc pod uwagę, że kościół będzie zabrany, czy to znaczy, że wszyscy, którzy chodzą do kościoła będą zabrani? Oczywiście nie. Jezus przyszedł i wypełnił wolę Ojca. I teraz, e, może tak obrazowo, wyobraźmy sobie przyjście Jezusa. Są ludzie, którzy żyją. Niech to będzie na przykład, przykładowo dzisiaj, wieczorem. Żyjemy, dzisiaj jesteśmy, oddychamy, ale mnóstwo ludzi umarło przed nami. I teraz Paweł, pisząc te słowa, pisze dla żywych. On wtedy żył. I mówi, nie wszyscy pomrzemy, wtedy Paweł żył, ale wiemy, że apostoł Paweł umarł. No więc, co się stanie z apostołem Pawłem? W jednym momencie mgnienie oka na dzień ostatniej trąby jedni powstaną nienaruszeni, czyli ci, którzy umarli fizycznie, powstaną w zmartwych. Jest tu mowa o zmartwychwstaniu. Ale ci, którzy nie umarli w, w momencie Jezusa Chrystusa są żywi, też tego doświadczą. Znaczy, apostoł Paweł I będzie zabrany. I, i ci, co zmarli w Chrystusie, czy zasnęli w Chrystusie, jak, jak czytamy, tak? Bo taka kolejność tu jest przedstawiona. Tak, że, że ludzie, którzy wierzą w Jezusa, którzy są kościołem Jezusa Chrystusa, ci, którzy umarli, powstaną z martwych, a ci, którzy żyją, również zostaną zabrani. Można powiedzieć żywcem, to tak śmiesznie może brzmi. Ich, ich, ich ciała, ludzi, tych, którzy wierzą w Jezusa, zostaną przemienieni i zostaną zabrani, pochwyceni z ziemi, a ludzie, którzy umarli w Chrystusie, zostaną wzbudzeni z martwych i również zostaną zabrani. I tam będzie spotkanie. I jednych... spotkanie, w liście do Tesaloniczan Paweł mówi, że spotkamy się na obłokach, czyli spotkamy się w powietrzu. Tak, tak. Jest to niesamowite, jest to interesujące i yy, wszyscy, co chcieliby więcej na ten temat wiedzieć, niech telefonują, może mogą otrzymać więcej informacji. I idąc dalej, zobaczmy, że a ci wśród tych, którzy, którzy będą zabrani, będą ludzie, Którzy będą gdzieś zapisani. Czy będą oni zapisani w księgach kościelnych? Przeczytajmy fragment z dziejów, z Apokalipsy, przepraszam, rozdział 20, wiersz 15. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został rzucony do jeziora ognia. Tutaj bardzo skrótowo to przeglądamy, bo wiele innych jeszcze wersetów, wiele innych rzeczy należałoby poruszyć, ale bardzo skrótowo, po to, żeby przede wszystkim słuchacze zainteresować. Nie chodzi o to, żeby nie jesteśmy w stanie w czasie audycji całego Pisma Świętego przejść. My tylko podkreślamy elementy po to, żeby wzbudzić zainteresowanie i żeby słuchający zaczęli szukać sami, jeśli potrzebują więcej odpowiedzi. A więc będą zabrani ludzie, którzy są zapisani. Gdzie? W Księdze Życia. W Księdze Życia. I jest druga część tej wiadomości, że jeśli ktoś nie został zapisany w Księdze Życia, jeśli nie jest zapisane jego imię w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. Trudno sobie wyobrazić teraz, że jest jakaś książka, gdzie są ludzie zapisywani lub też nie. Ja myślę że również, że to jest obraz pewien, że ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, oni są usprawiedliwieni przez Jezusa i pójdą do nieba. I w tym sensie jest napisane, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia, dlatego że oni posiadają życie wieczne i oni spędzą wieczność z Bogiem. Natomiast ludzie, którzy nie uwierzyli w Jezusa, którzy nie przyjęli dobrej nowiny o, o przebaczeniu grzechów, które dla nas uczynił Jezus Chrystus na krzyżu, ci, którzy to odrzucili, ich tam nie będzie. Ich nie będzie w tej Księdze Życia po prostu oni zostaną wiecznie potępieni. Tak, także tu mamy dwóch jakiego rodzaju wiadomość. Najpierw dobra wiadomość, wspaniała wiadomość, że będą ludzie zabrani, i będą z Chrystusem już na zawsze, a druga wiadomość jest dreszcz, powodująca wiadomość, że ci, którzy nie będą zabrani, a więc ci, których imię nie jest zapisane w Księdze Życia, znajdą się gdzie indziej, w Jeziorze Ognia. Tak, ale musimy również podkreślić, że jak zauważyłeś, dreszcz po plecach może niektóre osoby przebiegł. Osoby, które znają Słowo Boże, które znają osobiście Jezusa Chrystusa, wiedzą, że są zapisane. Każdy jeden ma świadomość zapisania, możemy nazwać, że jest właśnie zapisany w tej książce Bożej, książce życia, księdze życia, że jest zbawiony. A ci, którym przebiega przez plecy dreszcz, może powinni się zastanowić, to znaczy wie, wie, że jest zapisany, ale wie na podstawie tego, że zaufał. prawda? Nie tylko, że nie, nie dał mu jakichś, jakiegoś znaku, ktoś z nieba, tylko przede wszystkim zaufał, bo cała lecz polega na wierze, na zaufaniu Chrystusowi. Jak pewna osoba oskarżyła mnie o pychę, że jestem pyszny, bo, bo, bo, idę do, bo jestem pewien tego, że jestem zapisany w Księdze Życie, że Jezus mnie zbawił, że idę do nieba. To nie jest pycha, ale to jest Pokładanie całego swojego życia, całej swojej ufności na Słowie Bożym, na Jezusie Chrystusie. I to jest wiara. To nie jest pycha. Jest o o to. czym mówiliśmy dzisiaj też na początku o tej wierze. Mhm. I ta wiara daje wewnątrz we mnie pokój, tą świadomość, że kiedy Jezus przyjdzie, nawet gdyby dzisiaj przyszedł, będę pochwycony i będę z Nim na zawsze, na wieki. To wypływa tylko i wyłącznie z mojej wiary, nie na podstawie moich uczynków, tego, że jestem lepszy, czy w porównaniu do jednych, czy do drugich, ale na podstawie tego, co Jezus dla mnie uczynił osobiście. Jezus uczynił to dla każdego. Ja to przyjąłem. Apostol Paweł mówi, że chlubię się, ale kim? Nie sobą, ale Chrystusem. Także jest tutaj miejsce nawet na chlubę, ale nie chlubę własną. I to jest ważne. Można się nawet cieszyć, można się nawet... Pochwalić, pochwalić tym, ale ciągle pamiętamy o tym i należy to podkreślać że naszym, naszą chlubą jeśli już taka istnieje ma być Jezus, Jezus powiedział pokój mój daje wam nie taki jak daje ten świat ale ja daję wam swój pokój jeżeli ufasz całkowicie zaufałeś Jezusowi i temu co On uczynił dla ciebie masz pokój sercu czy jesteś w pracy? Czy śpisz? czy Może nie jak śpisz, to nie wiesz, co się z Tobą dzieje, ale czy Ty. No. Tak, ale po prostu masz pokój w sercu, że, że idziesz do nieba, pokładając całkowicie ufność w Jezusie i w Jego, w jego krzyżu. Natomiast fałszywy pokój często ludzie dostają przez to, co na, powiedzmy nakazuje im taka czy inna religia, przez ich uczynki, ale tak naprawdę wewnątrz nie mają tego pokoju nie mają tej stuprocentowej pewności. Niektórzy mogą powiedzieć, mają na 99%, ale to nie jest na 100%. Otwieram wasze groby I wydobywam was z nich, ludu mój I poznacie, że ja jestem Pan Gdy z grobów was wydobędę Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli Ogłaszamy Królestwo Boże w nas Ogłaszamy Królestwo Boże w nas No. Nah. <laughs>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 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. Tak, popatrzmy tutaj na ważne elementy tej informacji. Dwóch będzie na roli. Dwóch, dwie będą mleć w żarnach. Czy ci, co na roli pracują, czy to nie są a, właśnie rodziny, czy nie są to członkowie rodziny, czy w żarnach, jak dawniej mleli w żarnach, przeważnie w żarnach, miała matka, córka, dwie siostry. Także są tu pokazane gdzie indziej elementy, gdzie jest mowa o rodzinie. I że wtedy właśnie jedno będzie zabrane, drugie pozostanie. A więc kto tu jest? Tak, tutaj jest mowa o ludziach, którzy, którzy będą zaskoczeni przez przyjście Jezusa Chrystusa, Jego powtórne przyjście. I ten dzień jest napisane, przyjdzie z nienacka, będą na roli, czy też żadne. Po prostu będzie toczyło się normalne życie. Ale o czym jest jeszcze mowa? Że jeden będzie wzięty, drugi będzie pozostawiony. Jeden uwierzył w Jezusa i będzie z Nim, drugi zostanie na ziemi, dlatego że nie uwierzył. Dlatego tak ważne jest, aby całe swoje życie położyć na Jezusie, na Jego Słowie. Tak. Często widać na cmentarzu sytuacje, gdzie ludzie bardzo rozpaczają. Płaczą, rozpaczają, bo nie wiedzą, gdzie udał się człowiek, który zmarł. Apostoł Paweł, znowu nasz apostoł Paweł, apostoł łaski, pisze do nas wiele słów. Przeczytajmy kolejny fragment z pierwszego listu apostoła do Tesaloniczan rozdział 4, wiersze 13-18. do A nie chcemy, bracia,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 też sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej wstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A więc jeśli jesteśmy nawet na cmentarzu zmarł człowiek, czy raczej zasnął człowiek, właśnie na tym polega różnica. Jeśli zmarł człowiek, jest powód, żeby się martwić. Niedawno słyszałam wypowiedź jednego z braci, który powiedział, że w momentach, kiedy idzie na cmentarz i wie, że osoba, która Odeszła do Pana, była nawróconą osobą, była kochającą osobą Jezusa. On mówi do niej: żegnaj, do zobaczenia. Wiadomo, jako ludzie mamy uczucia, jest to smutek, bo kogoś już nie ma wśród nas. Ale żyjemy tą nadzieją, którą Bóg nam zostawił przez Jezusa Chrystusa, przez swoje słowo, że wszyscy do niego pójdziemy, ci, którzy w niego uwierzyliśmy, ci, którzy zaufaliśmy. Jego wielkiemu dziełu, którzy zaufaliśmy Jego Słowu. Ale ci, którzy odeszli od nas i wiemy, że ich życie świadczyło coś innego. Nie świadczyło to, że byli z Jezusem, że przyjęli Go jako Zbawiciela swojego. Nad nimi naprawdę łzy same cisną się do oczu, bo wiemy, gdzie poszli. Będąc z przyjacielem w restauracji Mój przyjaciel zadał pytanie, wierzący przyjaciel zadał pytanie kelnerce. Jak myślisz, kiedy umrzesz, co się z tobą stanie, gdzie pójdziesz? I wtedy kelnerka powiedziała, no wiesz, tego nikt nie może na 100% wiedzieć. I za chwilę mówi, no ale przecież Bóg jest miłosierny, Bóg jest miłością i tak dalej. Słowo Boże mówi natomiast wyraźnie i konkretnie. Słowo Boże daje pewność wygląda na to, że ta kelnerka nie była ugruntowana na fundamencie Słowa Bożego, dlatego, że nie miała pewności tak naprawdę, co się z nią stanie. My, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa i opieramy się na Jego Słowie, wierzymy, że, że będziemy z Panem. Jesteśmy pełni nadziei, przyjęliśmy dobrą nowinę i tak siebie nazywa właśnie to Słowo. Tutaj Paweł mówi coś takiego. Jak drudzy, którzy nie mają nadziei, jeżeli łudzisz się, że Bóg się na Tobą zmiłuje po śmierci albo może pójdziesz do czyśca, tak naprawdę sam siebie okłamujesz i nie znasz Słowa Bożego. Słowo Boże daje pewność. W tej, w tej e, prawdzie nie ma bojaźni. W liście do Rzymian Paweł, apostoł mówi, że w miłości, w tej szczerej miłości do Jezusa Chrystusa i w wierze nie ma bojaźni. Jeżeli jest jakakolwiek bojaźń, to znaczy, że nie ma wiary. O, Pismo Święte mówi o dwóch zmartwychwstaniach właśnie zobaczmy znów na podstawie krótkiego fragmentu kto, są, kto to są ci, co biorą udział w pierwszym zmartwychwstaniu przeczytajmy fragment z Apokalipsy Apostoła Jana, rozdział 20 wiersze 4-6 i ujrzałem trony a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego i tych którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe, ani na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. A więc kto to są ci, którzy biorą udział w pierwszym zmartwychwstaniu? To ci sami ludzie, o których mówiliśmy, czy inni? To są ci, którzy poszli do Pana. To są ci, którzy żyli dla Pana tutaj, chodząc po ziemi. To są ci, którzy umiłowali, uwierzyli, oddali swoje życie i poszli tylko i wyłącznie drogą Jezusa Chrystusa, to są ci, którzy mają udział właśnie w pierwszym zmartwychwstaniu. Nie mamy czasu, żeby powiedzieć na temat drugiego zmartwychwstania, żeby przeczytać na temat drugiego zmartwychwstania. Chcę podkreślić tylko, że w drugim zmartwychwstaniu będą brać udział ci, którzy pójdą na sąd. A na sądzie nie będzie nagród, tylko będzie przyjście po odbiór kary. Bo tak jest to podzielone, tak jest to przedstawione. Są dwa zmartwychwstania. W pierwszym zmartwychwstaniu ci, co należą do Chrystusa, w drugim zmartwychwstaniu ci, co nie należą do Chrystusa. I nic innego nie jest nam przedstawione, nie jest nam pokazane, że jakiekolwiek inne zasługi ludzkie nasze mogą nam w tym pomóc. Także, gdy czytamy Pismo Święte, to widzimy bardzo wyraźnie, jak powinien i jak ma wyglądać autentyczny Kościół Chrystusa. W ten sposób możemy też ocenić, czy jesteśmy częścią takiego Kościoła, jaki został założony przez Chrystusa i apostołów. I jak to właśnie nam przedstawia Pismo Święte? Dziękuję Ani i dziękuję Józefowi. Dziękujemy. Dziękujemy. Duch Boży przekonuje Cię, że jesteś grzesznikiem i że o własnych siłach nie dosięgniesz Boga i nie możesz znaleźć się w Jego obecności, przyjdź do Pana Boga, przyjdź do Pana Jezusa w prostych słowach, prostej modlitwy. Wyraź pragnienie swojego serca, a On na pewno tego nie odrzuci. Mólcie razem ze mną. Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem. I że w ten sposób zasługuje na wieczne potępienie. Ale Pismo Święte mówi, że Ty przyszedłeś po to, abym ja mógł, abym ja mogła mieć życie. Życie wieczne, w szczęściu, w radości. Z Tobą, Panie Jezu. Pragnę takiego życia, poddaję. To swoje życie Tobie, Panie Jezu, uczyń z Niego wszystko, co dobre, tak, aby podobało się Bogu. Wierzę, że to uczynisz według Twojego przyrzeczenia. Dziękuję Ci za wszystko, co uczyniłeś dla mnie i wierzę, że to wystarczy do mojego zbawienia